Moskwa. Słuchajcie Moskwę. Stop, stop, jaka Moskwa? To żadne radio Moskwa. To podcast dla wszystkich. Podcast nie tylko dla orów. tylko dla tych odcinków, co już masz użyj tylko nagraj coś na żywo. Muszę przed mikrofonem i nagrywaj sobie coś tam, nagraj się na żywo, bo to od razu stawi na nogi i powiesz, że no tak, no, tak fajnie jest znowu nagrywać, mówca. Dawidziński, nagrywaj. Dawidziński, Niegrzyba, niegrzyba. Dobra, już pęść po. na co chyba wszyscy czekamy? lata. lata. lata. A my, rany już 4 lata. Dudni, cała chata, a my, rany gramy. Dzień dobry. 4 lata, Refleksja na dziś. Witam wszystkich serdecznie. Już 4 lata, dudni, cała chata. 4 lata w Waszych słuchawkach, w Waszych głośnikach. Podcast nie tylko dla Orów, a dzisiaj. Wyjątkowe, jubileuszowe, urodzinowe spotkanie z podcastem nie tylko dla orów. Wiele osób chwyciło za swoje mikrofony, za swoje nagrywajki i będziecie mogli usłyszeć masę relacji, masę atrakcji, bo będzie i gala z okazji urodzin. Będzie międzynarodowy zlot miłośników podcastu nie tylko dla orów. Będą różne języki świata, będzie muzeum podcastu nie tylko dla Orów, będzie Gosia Samosia, będzie góral z podnośnika i jego tajemniczy telefon do Filipa, który niczego się nie spodziewał. Zapraszam. <tryk> Hello? Jest. Yes. May I talk to Philip? Yes. Philip Dawidziński? Yes, exactly. Exactly. Where is yes. Philip? E, Dublin. Dublin. Cześć, Philip, góra się kłania. Ha, kolega. Nie poznałem, dzień dobry. No, dzień dobry, ja można powiedzieć, że też masz zmieniony głos przez, przez te telefony, komórki, nie wiadomo co jeszcze. Bo, bo ja jadę rowerem do tego. A, rowerem jedziesz. I szeleszczę się, się, się, się odebraną marynarką kraju. No to gratulacje. Dzwonię zobaczyć, jak żyjesz. No właśnie, dobrze. Właśnie yy, paczka dla, dla szanownego kolegi yy, jest spakowana, tylko muszę dołączyć coś. Po weekendzie wysyłam taki specjalny gadżet yy, dla podnośnika. Jakby nawet można powiedzieć znak firmowy, ale to dojdzie myślę w ciągu tygodnia, dziesięciu dni, to kolega zobaczy. Paczka już leży gotowa i Myślę, że adres bez zmiany. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Adres bez zmiany, tak. Tak, to się cieszę. Góra niezapomniany, aczkolwiek pisza w internecie. Nie, nie, nie, niezapomniany to jest nie tylko dla orów, bo 13 października rocznica. E, tam rocznica. Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy o tym wiedzą. Nikt o tym nie wie. Nikt o tym nie wie. To się dopiero, niko dopiero okaże, czy nikt o tym nie wie. No, no. Więc nie planuję żadnej imprezy, ani nic, więc ten.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 No tak, zobaczę. Myślę, że to, tak sobie w przyszłym tygodniu siądę i robię może jakiś taki rocznicowy miąk, taki, jak ja to tam lubię tam, wiesz, 5-8 minut, jakieś tam, wiesz, mieszadło, jakieś tam bez gadania. No i nie wiem, no i tak ci na, na, na ucho Ci powiem, że w przyszłym tygodniu, w piątek się spotykam ze Szczepanem, z Zuzą i będziemy dzwonić do Biedrona, więc, więc tak do końca nie ma, że nie ma uroczystości czteroletnich, ale ten, ale coś tam będzie, nie, ale... Ale ten, tylko Ty wiesz w takim razie, że ten. No, więc ten. Spotkanie po latach wspaniałej czwórki, więc zobaczymy, nie? Cztero, czwórka na czterolecie. Czwórka na czterolecie. Dobrze brzmi, dobrze brzmi. No. W każdym no, razie. Zobaczymy, zobaczymy, co tam wyjdzie z tego i ten. I co? No to w takim razie nie przeszkadzam. Tam, żeby nie, dzisiaj nie marynarka, marynarka nie pokazywała. W, krem... w drodze, więc, więc mi tu wieje. Dwa, a co u kolegi? Bo kolega wrzeszli na dwa. Kiedy coś tam, coś będzie? W październiku. Otóż i to, otóż i to, także ten, to udanego wieczoru i ten, będziemy w kontakcie Filip Będziemy, no jakiegoś ten, jakiegoś maila tam spłodzę i, i super, że kolega zadzwonił, bo się cieszę. Okej, okay. trzymaj się Filip i ten, do, do usłyszenia Do usłyszenia I życzę kolejnych czterech lat co najmniej jeszcze poczekaj, muszę dożyć te dwa tygodnie do końca, nie? Na razie wiesz. Czter... No na dobra, okej, okay, masz rację. Nie, nie, nie ma co skakać tak do przodu. Niech będzie, niech będzie. W takim razie do słyszenia i na razie udanego wieczoru. Pozdrawiam, dziękuję. No Dzień hej, hej. The number you have reached has been disconnected. Słuchasz podcastu nie tylko dla Orłów. Dzień dobry Państwu, z tej strony Retro Adam z podcastu RetroRadio. Dzisiaj gościmy na gali z okazji czterolecia istnienia podcastu Nie tylko dla Orłów i oprócz tutaj podcasterskich znakomitości gościmy również znakomitości też z innych branż kulturalnych, filmowo-muzycznych. Tutaj może postaram się kogoś chwileczkę zaczepić mi Chwileczkę porozmawiać. Dzień dobry, witam. Nazywam się Małgorzata Niemen. Bardzo dziękuję za zaproszenie i gratuluję za mozolnych zabiegów o kulturę. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Ahoj! Nazywam się Janusz Gajos. Wszystkiego najlepszego, szczęśliwych, długich lat istnienia. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich, czy wszystkiego najlepszego. Dzień dobry Państwu, Jarek Śmietana, gitarzysta, kompozytor, producent jazzowy, ale nie tylko jazzowy. Jak Pan wspomina początki tego wspaniałego podcastu, bo to w sumie było dawno, niedawno, 4 lata temu, to w sumie sporo czasu. Ja pamiętam, było, była to taka wyspa kulturowa, wyspa kultury na tym kompletnym pustkowiu, także samym wszystkie spojrzenia są jak najbardziej pozytywne. A czego życzyłby Pan? podcastowi na następne lata. Przede wszystkim trzymania poziomu artystycznego na takim poziomie, jak, jak jest w tej chwili. Dziękuję serdecznie. Panie Jacku, czego życzyłby Pan wszystkim fanom podcastu, nie tylko dla Orów? Nazywam się Jacek Cygan. Pozdrawiam wszystkich fanów, do których ja się zaliczam. I życzę Wam, kochani, aby każde kolejne urodziny budowały między wami specjalną więź dostępną tylko ludziom w radzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Myślę, że tą wypowiedzią zakończymy, tą część taką oficjalną. Ja co zrobić sobie solidnego drina. Pani Onuszu, pan za na mnie. Mam dla pana. I, I pozdrawiam wszystkich słuchaczy wspaniałego podcastu. Nie tylko dla Orlów. Słuchajcie polskich podcastów. Słuchajcie nie tylko dla. Tu gawarzy polskie radio. Wysłyszacie передańców nie tylko dla orły.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 nosić takie plakietki z informacją kim dla Ciebie jest Filip więc o tyle jest mi łatwiej wyszukać istotne osoby i przybliżyć Wam troszeczkę przeszłość Filipa yy, widzę tutaj już z daleka muszę podejść do jednego wydaje mi się Greka na imię ma Gner, cześć Gner, cześć yy, no, widzę, że byłeś kumplem w piaskownicy Filipa E, powiedz mi, czy lubiłeś bawić się z Filipem? Of course, everyone did. No, no tak myślałem. E, przecież zawsze jest fajnie bawić się w piaskownicy, a co zazwyczaj robiliście? on the pigtails. Ciągnęliście dziewczyny za warkocze? No, niech chłopcy. Wiedziałem, że coś w tym Filipie tkwi niedobrego. A e, powiedz mi, czy Filip był tak samo kreatywny jak jest? Teraz, w czasach swojego dzieciństwa. Tak, oczywiście. Filip zrobił from z piasku. Mm, a, no to, to tak. No, zrobić orła z piasku to jest sztuka. No, widać, zostały mu te orły w głowie. Tak, a powiedz, kiedy wy się poznaliście? In 1957. A, a, w 57. No tak, no, no to już parę latek miał, tak.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 No, never. <laughs> no tak. E, powiedz mi, e, czy czy wiesz, co się z nim teraz dzieje? He lived in Ireland and he brows cows. Aha, pasie krowy, tak, w Irlandii. No, to, no, to tego akurat nie wiedziałem. Ale, no, widać, że przyjaciele z piaskownicy mają lepsze informacje. E, Właściwie, skąd ty masz te informacje? From nie tylko dla orlów. I listen to regularly. O, no to ja jakoś przeoczyłem, bo też słucham regularnie, nie tylko dla orlów. Gniel, a czy mógłbyś zachęcić do słuchania podcastu Filipa? Słuchacie podcastu nie tylko dla orlów. No, a, a jakby to było w twoim języku? Maresio, Filip Dawidyski o podcast No dobra, nie będę już więcej przeciągał, dziękuję bardzo za rozmowę, do usłyszenia, do zobaczenia, tak i przebiję się teraz tutaj dalej przez ten tłum. Słuchasz podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Z okazji czterech lat podcastu Nie Tylko Dla Orłów składam najprzystojniejszemu, najsławniejszemu i najbardziej rozumiejącemu kobiety podcasterowi Filipowi Dawidzińskiemu. Ja miałam wielką przyjemność spotkać wielokrotnie tego najlepszego ze wszystkich podcastera. Byłam na początku zdziwiona, że Filip wydaje się wręcz nieśmiały, ale gdy tylko jakikolwiek urządzenie do nagrywania zostaje Uruchomione Filip zamienia się nagle w podcastera pełnego pomysłów, polotu i humoru. Właśnie ten jego humor i jednocześnie lekka melancholia są niezastąpione przy nagrywaniu. Podcast Samosia i podcast nie tylko dla Orłów kiedyś współpracował bardzo um, owocnie były to dla mnie niezapomniane chwile, dlatego składam Filipowi najgorętsze życzenia, dużo fanek i jeszcze więcej nowych odcinków, wszystkiego, wszystkiego naj, naj, najlepszego. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze uda nam się stworzyć wspólnie podcast z tym niepowtarzalnym klimatem. Z Niemiec dla podcastu, nie tylko dla orłów, mówiła Gosia Nierhaus. Dzieje się ponemż rontunk. Wiezie dużentyk, nich nur fir diadla. La radio division polonaise vous présente nos éléments pour les aigles. This is the Polish Radio. You are listening to a program not only for the Eagles. Ja tak przebije się teraz tutaj dalej przez ten tłum. Tam widzę jakieś dwie dziewczyny Emilia i Mariana. Tak, co one mają na plakietce? Ach, koleżanki z pracy. Teraz postaram się do nich przebić i zadać kilka pytań. No, e, tak, no, dzień dobry, jestem Robert Kessling z podcastu Próba Mikrofonu. Słyszałyście pewnie o mnie, co? No, no. E, no tak. A o Filipie jeszcze. Może o podcaście Próba... E, nie tylko dla onów? Yeah, yes, of course. E, no tak.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 a może coś negatywnego dla odmiany? He would be shouting at us Krzyczy na was? If he ma no coffee in the morning, then angry. A, no taki nerwusek mały jest, tak? A jakim jest pracownikiem? Usually jest late at work, but he's very friendly. Spóźnia się, tak? Tak. No, On lubi pospać, lubi. A czy łatwo się z nim pracuje? Oh yes, he's very helpfully.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 No, ślicznie dziękuję, ślicznie dziękuję. Goodbye. Good Do widzenia. Do widzenia. Słuchasz podcastu nie tylko dla orłów. Widziałam. Słuchasz podcastu nie tylko dla orów. Witam was państwa, wasz lotny reporter Znajduję się właśnie w Poznaniu i stoję przed jedynym w Polsce, jedynym w Europie, jedynym na świecie muzeum podcastu nie tylko dla orów. Na moich nogach są już mięciutkie muzealne papcie, buciki którymi będę mógł śmigać po starych parkietach i właśnie otwieram wielkie wrota i wchodzę do muzealnych pomieszczeń i będę dla Was specjalnie relacjonował to, co znajduje się tutaj w Poznańskim Muzeum Podcastu nie tylko dla orów. Wchodzimy, widzę wielką, piękną salę i pełno tych muzealnych rekwizytów, pełno... Muzealnych rzeczy Z których korzystał Filip Dawidziński podczas produkcji Swoich odcinków podcastu Nie tylko dla orów Podchodzę troszeczkę bliżej Przeczytam może Etykietkę, która widnieje Pod jednym z rekwizytów Jest to mikrofon, którym Filip Dawidziński nagrał Pierwszy odcinek podcastu Nie tylko dla orów Rozglądam się na lewo, na prawo Nie widać kustosza muzeum więc może na chwileczkę wezmę ten mikrofon do dłoni. Halo, halo, halo. Tak, czuję tą moc. Czuję tą moc. Czuję się prawie tak jak Filip, kiedy pierwszy raz w życiu wziął do dłoni ten mikrofon i powiedział do Was kilka słów. Tak, odkładam, żeby nic się nie popsuło. Przechodzę dalej. Przechodzę dalej. Hmm, co tu widzę? Tu są kubki, z których Filip popijał herbatkę, która... Zdecydowanie inspirowała go do tworzenia kolejnych podcastów, nie tylko dla Orów. Też odkładam, żeby nie rozbić nic. O! Specjalne wydanie, budzik podcasty nie tylko dla Orów. Filip tutaj sobie nastawiał nastawiał sobie tym budzikiem godzinę. Tak. I wiedział ile czasu nagrywa podcast, kiedy ma skończyć, tak, żeby podcasty były równiutkie, półgodzinne, to Filip sobie nastawiał taki, taki właśnie sobie, tak, tutaj jest funkcja budzika, jak Filip chciał skończyć, to budzik się włączał i kończył nagrywać swoje podcasty, nie tylko dla orów. Przechodzimy trochę dalej, tutaj widzę w tych klamotach statyw mikrofonowy, statyw mikrofonowy w ten statyw Filip wpinał kolejne swoje mikrofony, którymi tworzył podcasty nie tylko dla Orłów. No, teraz zapewnie wpinałby w ten statyw Zoom. No ale Filip korzysta dzisiaj z profesjonalnego studia. A, może przesunę się troszeczkę dalej. Poszukam, ojejku, tu jest całe pudło z rekwizytami, które Filip wykorzystywał do swoich podcastów. Są tu różne ubranka. Mamy taki piękny holenderski strój ludowy, w którym Filip nagrywał swoje podcasty, będąc w gościnie u Przemiona. O, mamy bawarski strój, w którym Filip gościnnie wystąpił w Niemczech, będąc u Samosi. A teraz szukamy czegoś świeżego. Szukamy koszulki, koszulki z emblematem I love New York, w którym Filip nagrywał, będąc w gościnie u górala z podnośnika. Jest tych rekwizytów bardzo, bardzo dużo. Są mikrofony, są miksery, są wyposażenia, studia, nagrań. Są stroje, w których Filip nagrywał podcasty nie tylko dla orów. Nie pozostaje mi nic innego, drodzy Państwo, jak tylko zaprosić Was do odwiedzenia muzeum podcastu. Nie tylko dla orów. No i mam nadzieję, że to muzeum przez kolejne 4 lata nagrywania będzie się rozwijać, będzie się rozrastać. Będzie tu coraz więcej rekwizytów związanych z tym fenomenalnym, fantastycznym podcastem, jakim bez wątpienia jest podcast Filipa Dawidzińskiego, czyli nie tylko dla orów. To mówiłem dla Was. Ja, Wasz lotny reporter, papa. Pa. Do usłyszenia. Polskie Radio Retro Radio Słuchacie audycji Nie tylko dla Orłów Skoro już jestem całkiem duża Posyłam Ci zapach letniego arbuza Dwa pełne worki i radosnego słonka I kwiatek po którym tubie biedronka Niech Ci zdrówko długo służy I nie bój się już więcej murzy za morzami niebieskimi, za wyspami bezludnymi, złota rybka mała, życzenia spełniała. Pyszczek miała groźny, wciąż stroiła minki, jak dopłynąć nie wiedziała do twojej rodzinki. Aż zaprzęgła do muszelki dwa morskie koniki. Wzięła perły, skarb Neptuna, wzięła baloniki. Teraz jest u ciebie, razem się bawicie. Przypomnij tej rybce o spełnieniu życzeń wszystkiego najlepszego z okazji czwartej rocznicy nagrywania podcastu. życzę Ci w to Topielica. Życzę Ci również jeszcze tysięcy nowych odcinków, mnóstwo zapału do pracy, jeszcze więcej komentarzy i niegostącego entuzjazmu. Tu Przemek z podcastu Made in Island. A ty słuchasz podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Musiałem zakończyć, bo na horyzoncie widzę kogoś bardzo, bardzo interesującego. Muszę tylko się przebić przez ten tłum. Podejdę, już wam mówię, to jest druga żona Filipa. Miała na imię Mabel, murzynka taka. Już... Dzień dobry, dzień dobry. E, czy, czy parę, parę pytań e, mogę zadać. O, fajnie, no, taki stremowany jestem, bo to w końcu nie lada gratka jest porozmawiać z byłą żoną Filipa. E, on co prawda o pierwszej żonie nie chce za bardzo rozmawiać. Jak wiadomo, Azjatka uciekła z Arabem. E, w każdym razie, e, może mi Pani powiedzieć, dlaczego Wy się e, rozwiedliście?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 od flowers. Aha, aha, kwiatki tak. No tak, no tak. E, a, a lubisz Filipa jeszcze? O oh, jest. I miss him very much. He's a good guy. <laughs> jasne, jasne, fajny, fajny koleś. No, dziękuję bardzo za rozmowę. Bye, take care. A Kan, Kan, e, poczekaj chwilkę. Możesz jeszcze e, przywitać po polsku e, słuchacze Filipa. Słuchaczu podcastu nie tylko dla Orlo really like Dawidziński i Eagles. A w twoim języku jakby to brzmiało? Ja się idę Freb Dawidzinski za Hushanurum, bo mi będę kartość Fajnie, fajnie, cześć. Widzę, że już wnoszą tort dla solenizanta. Tak piękny, duży orzeł na środku, pewnie z marcepanu.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 Nie tylko dla Orłów, nie tylko dla Orłów, nie tylko dla Orłów.